Jego radia zaczyna się czwartek, drugi dzień kwietnia, wybiła północ. stana Mączka. Zapraszam na serwis trójki. Kolejny polityk ma problem z zegarkiem. Tym razem to Michał Kamiński. Sprawą już zajęła się prokuratura. Droże Europa Ropa i Rubel. To reakcja na przedłużające się negocjacje z Iranem, a chodzi o broń jądrową. W tym serwisie trójki także o aukcji zagubionych bagaży na lotnisku w Rzymie przeszły na nią tłumy. Politykom duże problemy sprawiają zegarki. To właśnie to urządzenie odmierzające czas było bezpośrednim powodem odejścia z polityki byłego ministra Sławomira Nowaka. Teraz podobny problem ma Michał Kamiński. Były europosą, a w tej chwili minister w kancelarii premiera i szef Centrum Informacyjnego Rządu miał zataić prawdę w oświadczeniach majątkowych. Według medialnych informacji nie wpisał do nich zegarka wartego około 37 tysięcy złotych. Rzecznik prokuratora okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Minister Michał Kamiński jako europoseł kilkukrotnie przedłożył Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej oświadczenie majątkowe nie wykazał faktu zegarka o wartości powyżej tysięcy zł. Kamiński oświadczył, że decyzja prokuratury daje mu szansę, żeby wyjaśnić tę sprawę i w związku z tym jest z niej zadowolony. Natomiast pytana o to w Polsat News, premier Ewa Kopacz powiedziała, czekam na werdykt prokuratury. Samo wszczęcie śledztwa w sprawie nie znaczy wcale, że pan Kamiński w tej sprawie zawinił, ale jeśli się tak okaże, oczywiście będą konsekwencje, dodała premier. Zgodnie z prawem do świadczenia majątkowego należy wpisać rzeczy o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Jeśli się tego nie zrobi, można trafić za kraty nawet na trzy lata. Izraelski premier ciągle apeluje do wspólnoty międzynarodowej, żeby postawiła Teheranowi znacznie ostrzejsze warunki. Chodzi o negocjowaną wciąż umowę nuklearną z Iranem. Zdaniem Benjamina Netanyahu umowa, która jest w tej chwili daje zwycięstwo Iranowi, który będzie w stanie wyprodukować broń jądrową w ciągu roku. Światowe rynki pesymistycznie reagują na przedłużające się negocjacje atomowe. Wczoraj podrożały zarówno ropa jak i rosyjski rubel. Rafał Motryuk. Negocjatorzy w szwajcarskiej Lozannie próbują porozumieć się co do warunków ograniczenia programu atomowego Iranu. Rynki nie mają zaufania. Ropa poszła w górę o ponad 3% do prawie 57 dolarów za baryłkę. Gdyby inwestorzy wierzyli, że ugoda zostanie zawarta i sankcje wobec Iranu zostaną złagodzone, to ropa zapewne potaniałaby. Bo porozumienie mogłoby oznaczać, że Iran zacznie produkować więcej tego surowca. O 1% wobec euro i dolara podrożał rubel ceny rosyjskich akcji też poszły w górę. Zdaniem niektórych analityków ma to właśnie związek z brakiem ugody z Iranem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Biegacz z Podkarpacia, Andrzej Derwich, ma już za sobą pierwszy najtrudniejszy etap charytatywnego biegu przez całą Polskę. A chce w ten sposób pomóc choremu, ośmioletniemu Juziowi, któremu życie może uratować tylko operacja za granicą. Andrzej Derwich miał wyruszyć ze szczytu Opołonek, najbardziej na południe wysuniętego krańca Polski. W Bieszczady wróciła jednak zima i nie Udało się tam dotrzeć. Bieg zaczął się kilka kilometrów na północ od szczytu w Tarnawie. Trasa pierwszego etapu liczyła około 70 kilometrów. Była bardzo ciężka, choć zapowiadało się nie najgorzej. Pogoda była całkiem ładna i było ciepło, ale no stop w śniegu, więc całe buty mi po prostu przemokły. Ciężko się biegło na samym początku, bo było mnóstwo podbiegów i zbiegów. Później zaczął padać śnieg, zaczął wiać, potem dewd ze śniegiem, trzeba było zwolnić. Koniec końców udało się dobiec do przed dolnych. Plan minimum dzisiejszego drugiego etapu zakłada dotarcie do Sanoka a przy dobrym samopoczuciu do Grabownicy. W piątek metą będzie Rzeszów. Cała trasa ma prawie 850 kilometrów. Kończy się w Jastrzębiej Górze, punkcie najdalej wysuniętym na północ Polski. Po drodze biegacz zbiera pieniądze i rozdaje ulotki z informacjami o tym jak pomóc choremu dziecku. Nad morze Andrzej Derwich chce dotrzeć 17 kwietnia. Po nieudanej próbie w lutym wreszcie odbyła się aukcja bagaży zagubionych na rzymskim lotnisku. Można było zrobić naprawdę dobry interes, o czym przekonało się 200 osób, które przeszły na aukcję. O szczegółach Marek Lenert.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 Całe zamknięte walizki i to w pakietach po cztery czy pięć. Nie było wiadomo, co jest w środku i niektórych spotkała miła niespodzianka, gdy były to telefony komórkowe najnowszej generacji czy przenośne komputery.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 W ciągu dnia przejaśnienia, ale także sporo chmur i znów opady i deszczu i śniegu możliwe burza, ciągle porwisty wiatr na termometrach w ciągu dnia od 3 do 6 stopni a w noc pochmurna także z przelotnymi opadami śniegu deszczu ze śniegiem i deszczu na zachodzie i w centrum temperatura ma spaść do minus 1 stopnia w większości regionów od 0 do plus 1 i silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę Trójka Program trzeci dziewięć minut po północy z letnim opóźnieniem zjawiamy się na trójkowej antenie osobliwości muzyczne i znak to niechybne, że ci z Państwa, którzy cenią sobie kontakt nocną porą z nami yy, i pogaduszki na każdy temat, mogą to uczynić, jako że nasz adres wojciech.osowski przez wesmałpa polskie radio razem.pl jest od tej chwili do Państwa dyspozycji w każdej, nie tylko muzycznej sprawie, a ci z Państwa, którzy hulają po facebookowych stronach, mogą nas tam odnaleźć. Mamy własny profil, osobliwości muzyczne. Proszę zajrzeć i nas sprawdzić. Dziś będzie dość długa czytanka, ale też jest i powód, e, dla którego sięgamy po nią, bo książka przechodnia dzisiaj rusza pełnią, pełną parą e, i sądzę, że miłośnicy talentu e, jednego z poczytniejszych autorów będą mogli zacierać ręce. Ale na razie niech się uzbroją w cierpliwość. E, dziś w nocy zsunąłem... E, polskimi kolejami państwowymi e, z Poznania do Warszawy i powiem, nie było lekko PKP i nie będziesz się noził. Tak sobie pomyślałem, czekając na pociąg o godzinie drugiej, który na dzień dobry miał 70 minut opóźnienia, no a później w miarę przybliżania się do celu e, robił to coraz mniej ochoczo i w związku z tym dawno świt wstał, gdy Postawiłem w Warszawie nogę, nie wyspałem się, dlatego dzisiaj pogramy troszkę mocarniej, by nie zasnąć. E, ale zaczynamy od przyczyny wyjazdu do Poznania. Kwartet Jurgi w nowym składzie. Jeszcze nie nagrał płyty, w związku z tym sięgamy po coś starszego. E, teraz gra zapatrzony w obrazy, ale kiedyś e, również i sperał w literaturze. Daj, ać ja pobruszę. Oczywiście, a ty poczywaj, w związku z tym państwo poczywają, my bruszymy, kwarta teordii, gra. mieszkłych czasów, ale teraz całkiem nieźle sobie radzi, aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone. Widziałem Andrzeja, który robi nasze osobliwe koszulki e, i paru innych słuchaczy i e, ilu słuchaczy e, tyle zdań na temat koncertu. E, budzi emocje, e, rozpala wyobraźnię, a mam nadzieję, że projekt będzie się rozwijał i e, w końcu e, spełni wiele oczekiwań. Ale... Kwartet Jordi na razie odpływa na falach eteru. Witam serdecznie szanownego półetatowego i wszystkich osobliwych w wierze. Nie było mnie, ohoho, albo jeszcze dłużej, ale nareszcie jest upragniona grypa i mogę uczciwie słuchać ulubionej audycji. Pozdrowienia dla Dany, aści i Olka Piotrek z Dąbrowicy. Podpisał się A ja sobie przypominam, że to chyba Rymski Korsakow, który był Z zawodu chemikiem i lekarzem Komponował tylko gdy był chory I wszyscy koledzy kompozytorzy I talentu jego wielbiciele Życzyli mu właśnie nie zdrowia a Choroby Nie nachorował się zbytnio W związku z tym dorobek, aczkolwiek piękny Nie jest imponujący Tymczasem, ponieważ Czytanka jest dość długa Sięgamy po nią Niania tak się nazywa. Ilekroć myśl o przeszłości powiedziała Fields nie mogę się nadziwić, jak to było możliwe, że chowaliśmy się bez opieki Nie było wątpliwości, że odkąd niania trafiła do domu filców, ich życie zmieniło się w sposób zasadniczy. Od samego rana, gdy tylko dzieci zdążyły otworzyć oczy, aż do nocy, kiedy to padały zmorzone snem, niania wciąż była tuż obok, krążyła w pobliżu, starając się zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Tom Fields miał pewność, że kiedy przebywa w biurze, jego dzieciom nie dzieje się żadna krzywda, są całkowicie bezpieczne. Mary natomiast uwolniła się od niezliczonych codziennych obowiązków oraz trosk Nareszcie nie musiała budzić maluchów, ubierać, pilnować, czy się umyły Zjadły przygotowany posiłek i tym podobne Nie potrzebowała ich nawet zawozić do szkoły Po lekcjach, gdy dzieci nie pojawiały się w domu o wyznaczonej porze Nie wpadała od razu w popłoch i nie biegała tam i z powrotem po pokoju Pełna najgorszych przeczuć Błędem byłoby jednak sądzić, że niania nadmiernie rozpieszczała pociechy Ile kroć domagały się czegoś niedorzecznego lub wręcz dla nich szkodliwego Na przykład góry cukierków albo policyjnego motocykla Pozostawała nieugięta Niczym dobry pasterz wiedziała doskonale, kiedy nie można owcom pofolgować Rodzeństwo bardzo kochało swoją opiekunkę. Któregoś razu, gdy trzeba było nianie wysłać do punktu naprawczego, dzieci zaczęły okropnie płakać. Ani matka, ani ojciec nie potrafili ukoić ich żalu. Na szczęście niania w końcu wróciła i w domu zapanował spokój. Zdążyła na czas. Pani Fields była już u kresu sił. Mój Boże, powiedziała rzucając się na łóżko, jak dawaliśmy sobie bez niej radę. Pan Filc podniósł wzrok. Bez kogo? Bez naszej niani. Bóg jeden raczej wiedzieć odparła. Aby zbudzić swych podopiecznych niania, stawała w odległości kilku kroków od bezgłowia łóżek. Brzęcząc cichutko coś w rodzaju melodyjki Następnie pilnowała, by dzieci sprawnie się ubrały I zeszły na śniadanie Miały umyte twarze i dobry nastrój I to były w złym humorze Miania brała je na barana I razem ku ogromnej ich radości Zjeżdżali na dół Cóż to była za przyjemność Prawie jak jazda górską kolejką Bobby i John wisieli na niani zupełnie bez tchu, a ona zabawnie zsuwała się po schodach, tocząc w sobie właściwy sposób. Ha, i tutaj na razie Nianie z dziećmi porzucamy. Kwarty to już za nami, a my za chwilę powrócimy do opowieści, a teraz coś z Węgier. And I got Se látjátok, úgy elmegyek, látjátok. soha hírem se halljátok, hogy a hírem Po prostu z Węgier, a my przenosimy się jeszcze na chwilę w wspomnieniach do poznania. E Witam szanego, szanownego pana redaktora Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować Za polecenie koncertu Uwolnione dźwięki, który odbył się wczoraj Człowiek niebytaty inteligentny W się już prawie pełne wykształcenie wyższe Prasa magisterska mająca zbawić świat A tu nawet człowiek nie wie Co na własnym podwórku się dzieje Mimo już jestem fanem cięższych brzmień Staram się co jakiś czas Odskakiwać do czegoś zupełnie innego Uwolnione dźwięki Naprawdę mnie urzekły A do tego wspaniałe komentarze Maćka Rechow opowiadającego o wspaniałych obrazach i muzyce w nich ukrytej. A Cieszę się, że udało nam się chociaż przez chwilę usłyszeć i porozmawiać. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, doktorowi życzę, by kiedyś udała się podróż do Mongolii. A sam sobie tego życzę... E jeśli chodzi o koncert, to jeszcze Czarny Bociek był i zauważa, że historie Maćka Rychłego skończyły się na XIX wieku i liczy na to, że ciąg dalszy nastąpi. Tak może się stać, a ciąg dalszy nastąpi, jeśli chodzi o naszą opowieść o niani i to już natychmiast, można powiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym. W mieście czyhało wystarczająco dużo zła i niania wiedziała, że musi mieć Stale oczy szeroko otwarte. Wokół śmigały niezwykle szybkie pojazdy na napęcie racietowym przewożące biznesmenów do pracy. Któregoś dnia jakiś oprych usiłował poturbować Bobiego. Wystarczył jeden błyskawiczny wyrzut prawego ramienia i intruz momentalnie oddalił się, wyjąc jak potępieniec. Innym razem pijak próbował zaczepić Jan, Zupełnie nie było wiadomo, jakie miał zamiary. Niania zepchnęła go do ręcztoka, nacierając nań barkiem swego potężnego metalowego korpusu. Po szkole niania również nie odstępowała rodzeństwa. Nadzorowała zabawę, obserwowała ich poczynania, chroniła, a z zapadnięciem zmroku odciągała od zabawy i prowadziła w stronę domu. Tyle o niani na razie, a my teraz chwila przerwy i patrzę gdzie? Na Litwę. Proszę, osobliwości mają również słuchaczy wśród przedstawicieli młodego pokolenia, a dokładniej rocznika 1999. Żywot ucznia ciężkim bywa, więc ja też mogę słuchać tej audycji, tylko gdy jestem chory bądź z innych powodów nie muszę iść w czwartek do szkoły, lecz im dłużej na taką okazję czekam, tym bardziej przypomina ona, e, przyjemna ona jest. Pozdrowienia dla wszystkich osobliwych, Jonasz z Jeleniej Góry. Szkoła jest przecież te przereklamowana, tak? Po cichutku powiem, ale dobrze. Skoro już Jonasz usłuchasz, to nadstaw ucha, bo jesteśmy przy nocnych wydarzeniach. A w nocy. Pani Filc chwilę milczała, marszcząc nieznacznie brmi W nocy Tom. Zwróciła się do męża. O co chodzi? Pan Filc podniósł głowę z gazety. Chciałem z tobą o czymś porozmawiać To dziwna sprawa Czegoś tu nie rozumiem Naturalnie nie znam się na urządzeniach Mechanicznych, ale wiesz Co w nocy? Wiesz co? W nocy, gdy Wszyscy śpią i w domu panuje cisza Niania o, I tu Porzućmy Na razie małżonków, rodziców I przyjrzyjmy się samej niani Niania Zbudowana była w formie olbrzymiej metalowej kuli spłaszczonej na spodzie. Kadłub pociągnięty miała zieloną, pozbawioną połysku emalią, która wskutek długotrwałego użytkowania zaczynała się łuszczyć i odpryskiwać. Poza wysięgnikami, na których osadzono oczy, niewiele więcej dało się zaobserwować. Cały system motoryczny został ukryty. Po dwóch stronach metalowego korpusu widać było zarysy drzwi. Właśnie przez nie wysuwały się magnetyczne chwytaty, ilekroć zachodziła potrzeba ich użycia. Wśród korpusu był ostro zakończony, a także specjalnie wzmocniony. Dodatkowe warstwy metalu, przyspawane z przodu i z tyłu do kadłuba, nadawały niani wygląd jakiejś wojennej machiny, Przypominała czołg albo statek kosmiczny w formie kuli, który właśnie przybył na Ziemię. Była podobna do owada jakiegoś olbrzymiego pancerzowca. O, i tyle o nianie powinniśmy wiedzieć. A może jeszcze fragmencik. Czyż ona nie jest zdumiewająca? Pytała pani Fields. Oczywiście roboty w dzisiejszych czasach To rzecz normalna Są teraz o wiele częściej wykorzystywane Niż kilka lat temu Można je zobaczyć wszędzie Za ladą sklepową, za kierownicą autobusu, Albo też przy kopaniu rowów Nasza niania jest jednak inna Powiedział szeptem pan Filc Tak Ona nie zachowuje się jak zwykła maszyna Przypomina raczej żywą osobę Żywą istotę No. Ale w porównaniu z robotami innego typu Ma przecież wyjątkowo złożoną konstrukcję Nie może być inaczej Podobno jest nawet bardziej skomplikowana Od robotów pracujących w kuchni Bądź co bądź kosztowała nas niemało Stwierdził Tom Faktycznie Powiedziała cicho Mary Ona rzeczywiście przypomina żywą istotę W głosie pani Fields pobrzmiewała jakaś dziwna nuta to niesamowite, jak bardzo. O, i to jest dobry moment, by porzucić nianie i wyspy owcze. I tej czytanki. Zapomniałem o mailu Nitifora, który jak zwykle śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji. Tu dodam, że jest nią dzisiaj pani Ela Różycka. Miłego pana redaktora oraz dla wszystkich słuchaczy. Nitifor, śle ze Zdroju. E, ocalały z koncertu grupy Laibach. Tym razem sława i szczęść. E, a my powracamy. Aha, jeszcze tylko powiem, że to nie była... E, Któż to miał być? Bierk? Nie, to nie była Bierk to była Ewor z Wysp Owczych Takie rzeczy A to już jest dalsza część Historii o niani Co się stało? Chcę się upewnić Że ona nas nie słyszy Ona? Niania? Mary podeszła do męża Ubiegłej nocy Znów się obudziłam To z powodu tych dziwnych odgłosów Dobiegały mnie te same dźwięki, które słyszałam już wcześniej A ty mi wymawiały, że nie ma powodu do zmartwień Tom wykonał ręką nieokreślony gest Bo nie ma Niby co to wszystko miałoby znaczyć Nie mam pojęcia i to właśnie mnie martwi Chodzi o to, że gdy my śpimy Ona schodzi na dół Wymyka się z pokoju dzieci, po czym ześlizguje się cichutko po schodach. Ale po co to robi? Tego nie wiem. Ubiegłej nocy słyszałam, jak schodziła na dół, bezszelestnie zsuwając się po stopniach, niczym myszka. Słyszałam ją na dole, a potem... A co potem? Później słyszałam jak się wydostawała na dwór przez drzwi prowadzące do ogrodu. Wyszła na zewnątrz budynku, Tyle udało mi się wówczas ustalić. Ha. No i tutaj moglibyśmy porzucić eee, no, historię, ale śledzimy dalej. Tym razem rzecz cała dotyczy niani. Było ciemno. Przeraźliwie ciemno. Włączył się jednak noktowizor i ciemności przestały stanowić jakikolwiek problem. Metalowy kształt przesuwał się do przodu, torując sobie drogę przez kuchnię. Koła napędu były na wpół wciągnięte do środka dla wytłumienia hałasu. Maszyna zbliżyła się do drzwi prowadzących na podwórze i stanęła pilnie nasłuchując. Nie dobiegał żaden dźwięk. W domu panowała idealna cisza. Na górze Wszyscy spali twardym snem pchnęła drzwi, które otworzyły się bezszelestnie Wyszła na ganek i pozwoliła, by drzwi łagodnie się za nią zamknęły Nocne powietrze było rozrzedzone i chłodne Nasycone całą gamą zapachów Wszystkich tych niesamowitych nocnych zapachów, od których ciarki przechodzą po plecach Tak typowych dla przełomu wiosny i lata gdy ziemia jest nadal rozmokła A gorące lipcowe słońce Nie zdążyło jeszcze uśmiercić Dopiero co obudzonych do życia roślinek Niania zeszła po stopniach Na betonowy chodnik Następnie ostrożnie Zsunęła się na trawnik Mokre źdźbła traw Ocierały się o jej boki Po pewnym czasie Zatrzymała się I uruchomiła tylną część napędu Który wydźwignął ją do góry. Przód metalowego kadłuba sterczał ostro w górę. Wysięgniki z osadzonymi na nich oczami zostały wysunięte na całą długość. Były sztywne i napięte. Lekko przy tym drgały. Po chwili robot powrócił do swojej normalnej postawy i dalej posuwał się naprzód. Właśnie grążał drzewko brzoskwiniowe, kierując się na powrót w stronę domu, gdy rozległ jakiś hałas Robot zatrzymał się natychmiast Zachowując czujność Baczne, Boczne drzwi Uchyliły się i ze środka Wysunęły się metalowe ramiona Giętkie i sprężyste Ale i nieufne Po drugiej stronie Drewnianego płotu Za rządkami margerytek Coś się poruszyło Nie na spojrzała Badawczo w tamtym kierunku Słychać było szybkie stukanie noktowizorów. Na niebie rozległo się, na niebie migotało tylko kilka niewyraźnych gwiazd. Robot jednak dostrzegł i to wystarczało. Po przeciwnej stronie płotu znajdowała się druga niania, która ostrożnie przedzierała się przez klomby z kwiatami, ciągle przybierając przybliżając się do ogrodzenia. Starała się przemieszczać jak najciszej Najciszej jak umiała Obie zatrzymały się Stanęły nagle w zupełnym bezruchu Lustrując się wzajemnie. zawiemnie Zielona niania zupełnie spokojnie czekała w ogrodzie Aż podejrzany przybysz Zbliży się do drewnianych sztachet Niebieska niania była większa Przystosowana do opieki Nad dwójką dorastających chłopców jej boki były powgniatane i odkształcone od długotrwałego użytkowania, ale magnetyczne chwytaki pozostawały mocne i niezwykle sprawne. Oprócz kilku warstw metalu, standardowo używanych do wzmacniania okolic nosa, model ten wyposażony był w pewien rodzaj dłuta, wykonanego z twardej stali, przypominającego wystającą szczękę. Znajdowała ona teraz się w stanie gotowości, zdolna do podjęcia wyznaczonych zadań. O, i myślę, że na razie tutaj możemy przy tej konfrontacji pozostać. Była Eivor, a teraz a tak się zaczytałem, że a nie, wracamy na Litwę. The River of Lost. Kominek już rozpalony i wszystkie kaszubskie gnomy, uczesane jak rzadko bez proszenia, strzygą łaką je uszkiem na opowiastkę. Jeżeli brak snu skutkuje takimi brzmieniami, to tłuszcza życzy serdecznie pół półredaktoru e, permanentnego stanu niewyspania. Tu e, należne wyrazy dla osobliwych, niesłyszalnych i dziada Borowego w nawiasie przysiady załączam gratis e, z zapadłej i nagle zaśnieżonej głuszy. Pan Piotr do nas napisał A propos dziada Borowego Nie ucieszy go informacja, że odkryłem trzeci tom baśni włoskich Jeszcze go nie mam, ale poluję e, Także być może e, powrócą e, niesamowite włoskie opowieści A tym razem powraca nasza opowieść o Niani Firma Mechoproducts, producent niebieskiej Niani Szczególnie dużo czasu poświęciła właśnie konstrukcji szczęki był to znak rozpoznawczy tych robotów, cecha zupełnie unikatowa W reklamach i prospektach zwracano na ów masywny wystający dziób uwagę, który pojawił się we wszystkich modelach tej firmy Roboty posiadały również części uzupełniające, elektryczne ostrze tnące, które za dodatkową opłatą można było zainstalować w luksusowych modelach Niebieskaniania tak właśnie była wyposażona. Ostrożnie posuwając się do przodu, dotarła wreszcie do ogrodzenia. Zatrzymała się i uważnie sprawdziła deski. Były cienkie i zbutwiałe. Płot zbudowano dość dawno temu. Natarła swą twardą głową na sztachety. Przeszkoda ustąpiła rozlatując się na kawałki. Zielona niania natychmiast uniosła się na tylnych kołach I wypuściła magnetyczne chwytaki Wypełniła ją dzika radość wprost Nie mogła opanować podniecenia Gorączka walki obładnęła nią bez reszty Oba roboty zwarły się ze sobą I zaczęły tarzać po ziemi ciasno objęte chwytakami Żaden z nich nie wydobył najmniejszego dźwięku ani niebieska niania firmy Meho Products, ani mniejsza i lżejsza bladozielona niania wyprodukowana przez Service Industries Incorporation Trwała zażarta walka Masywny dziób usiłował dosięgnąć podwozia przeciwnika i uszkodzić delikatny system motoryczny Zielona niania próbowała przejechać ostrzem wieńczącym jej korpus Po migoczących niespokojnie oczach wroga Których światło odcinało się wyraźnie od metalowej obudowy Znalazła się w nieco gorszej sytuacji Ponieważ był to model średniej klasy Drugi robot był znacznie od niej cięższy i lepiej wyposażony Nie poddawała się jednak Walczyła z olbrzymią determinacją niezwykle zaciekle. Roboty pełne gniewu bezgłośnie realizowały swoje fundamentalne zadanie, do którego każdy z nich został powołany już w fazie projektu. Osiem minut przed godziną pierwszą. Z niepokojem patrzę na zegar, czy zdążymy z opowiastką, ale tu przerwiemy. Trobar de morte, tym razem po cichu w wersji akustycznej. Proszę. Yy, mamy yy, życzenia. Teatr wyobraźni radujący słuchaczy radio magiczne, ponadczasowe, to znaczy ówcześnie ów jakieś 53 lata temu, jak i dzisiaj zapewnia pogodę każdemu. Kochani redaktorzy, bardzo dziękujemy. Aktywności Dalszej życzymy myślnie przecinek winszujemy i w, jest instrukcja. Pierwsze litery każdego wersu czytane w pionie tworzą ukrytą wiadomość. Pozdrawiam serdecznie pan Kamil. Czytam trójka. A, sprytnie. Myślałem, że będzie strzeście domu, jak w e, satanie siódmej klasy. Ale trójka też nieźle. E, można do nas napisać, a ten adres dzisiaj się przyda. Wojciech.osowski przez wesmałpa. Polskie radio, pisane razem.pl. E, powracamy jednak do czytanki, bo patrzę naprawdę z niepokojem na zegar i czas nas goni. Trudno to sobie wyobrazić, odezwała się szeptem Merfield, skręcąc głową. Zupełnie nie rozumiem, jak do tego doszło. Jak sądzisz? Czy to mogło zrobić jakieś zwierzę? z domysły Tom? Czy w naszym sąsiedztwie ktoś trzyma do rzepsy? — Raczej nie. Był jeden z seter irlandzki, ale ci ludzie wyprowadzili się gdzieś na wieś. Pies należał do pana Petego. Mary i Tom przeglądali się zakłopotani i zaniepokojeni. Niania leżała spokojnie przy drzwiach łazienki, pilnując, by bobił umił zęby. Zielony kadłub cały był powgniatany. Oko zostało zmiażdżone, szkło rozbite i potłuczone — Jednego z ramion nie dawało się już ciągnąć Przez małe drzwiczki do środka. Zwisało żałośnie Z boku robota Bezużyteczne ciągnęło się za nim Nie mieści mi się to w głowie Powtórzyła Mary Wezbę ekipę naprawczą i Zapytam, co na ten temat sądzą to, to, musiało się zdarzyć w nocy Wtedy, gdy spaliśmy Pamiętasz te hałasy, które słyszałam? Taka rozmowa, która potem zaowocowała działaniem yy, w progu, a nie, tutaj sobie przerwiemy, dwie minuty 19 nas od pierwszej, a my sięgamy po coś szkockiego, Elstorm.